Do Landwarowa przybyliśmy o godzinie 11 wieczorem. Na peronie dworca kolejowego oczekiwał specjalnie delegowany przez marszałka Śmigłego Rydza podpułkownik dyplomowany Felix Machnowski ze składu Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych. Na torze kolejowym naprzeciwko salonki litewskiej stały dwa salonowe wozy polskie. Pułkownik Machnowski zameldował się służbowo generałowi rasztykisowi po polsku, wyrażając słowa powitania w imieniu marszałka Śmigłego Rydza, na co generał, również po polsku, podziękował za przywitanie. W czasie przesiadania do nowiutkich wozów polskich na peronie zebrało się kilkadziesiąt osób cywilnych, bardzo życzliwie witających generała rasztykisa okrzykami, niech żyje Litwa. Było między nimi paru Litwinów z okolicznych wsi, którzy wznosili swe okrzyki w języku litewskim. Generał Rasztikis zaraz po przekroczeniu granicy litewskiej, gdy znalazł się na ziemi polskiej, zaczął rozmawiać ze mną i z pułkownikiem machnowskim po polsku. Wiedziałem od dawna, że włada językiem polskim, ale nie sądziłem, że mówi najzupełniej poprawnie, dobrze składa zdania i prawidłowo używa przypadków i czasowników, zresztą mówi z silnym akcentem wileńskim. Wzajemnie i ja zacząłem popisywać się moim litewskim, którego już zdążyłem się trochę poduczyć w Kownie. Zawdzięczałem to mojej niezapomnianej nauczycielce, miłej i ślicznej, i pan nie jadzi, że maitis. Mówiłem po litewsku z trudem, dopomagając sobie częstymi wstawkami rosyjskimi i polskimi. Generał Rasztykis śmiał się do rozpuku z mojego pierwszego występu wobec niego Politewsku, mówiąc, no, odezwało się w panu krew przodków, albo też rzeczywiście tyle już pan zdążył nauczyć się w ciągu jednego roku w kownie, bo słyszałem już, że się pan uczy pilnie naszego języka. — Jedno i drugie, panie generale, ale daleko mojemu litewskiemu do pańskiego polskiego, odpowiedziałem. — Ja, widzi pan, dużo czytam po polsku, wysoko cenię waszą fachową literaturę wojskową i czasopisma. To jest cała moja tajemnica znajomości waszego języka. Mówię, jak gdyby broniąc się generał Rasztiki. Zdowiedziałem się nieco później, że generał pochodzi z okolic święciankowo wilna więc musiał nieco znać język polski. Za przykładem swojego szefa przy kieliszku Jarzębiaku, pułkownicy Dulksnes i Waliaszis oraz kapitan huzarów litewskich, Gesewicius, próbują również rozmawiać z nami po polsku, ale im to najwyraźniej nie szło, więc pośpiesznie przeszli na rosyjski. W Warszawie pociąg nasz wjechał na peron dworca wschodniego dnia 9 maja, punktualnie o godzinie 8 rano. Dworzec był bogato udekorowany barwami i chorągiewkami litewsko-polskimi. Cały peron przybrany girlandami i zielenią. Rozesłane czerwone chodniki oznaczały miejsce, gdzie ma wysiąść generał Rasztikis. Salonkę naszą podstawiono na peron w ten sposób, że drzwi wyjściowe wypadły na wprost oczekującego gościa, marszałka Śmigłego Rydza, któremu towarzyszyli minister spraw wojskowych generał Tadeusz Kasprzycki i szef sztabu głównego generał Wacław Stachiewicz. W pewnym oddaleniu ustawiona była na peronie Kompania Honorowa Warszawskiego Batalionu Stołecznego z Chorągwią i z Orkiestrą. Na prawym skrzydle Kompanii Honorowej stał długi szereg polskich generałów i wyższych oficerów z generałami Głuchowskim, Regulskim, Skuratowiczem i innymi. Był też oczywiście pułkownik dyplomowany Józef Smoleński, szef oddziału drugiego Sztabu Głównego. Generał Rasztikis i w ślad za nim jego świta wysiadają z wagonu. W tym momencie orkiestra gra litewski hymn narodowy po raz pierwszy w Polsce. Kompania honorowa prezentuje broń. Marszałek śmigły ryc robi parę kroków na spotkanie gościa. Następuje powitanie. Zamieniają kilka słów po polsku, ściskają sobie dłonie... Podchodzi z meldunkiem dowódca Kompanii Honorowej, salutuje szablą generała Rasztikisa, składa raport. Następnie krótki przegląd Kompanii Honorowej i defilada. Kompania prezentuje się wspaniale, chłop w chłopa jednakowej miary, patrzą śmiało w oczy generała, wiedzą oczywiście, że jest to litewski wódz naczelny. Odjeżdżamy samochodami do pałacu Blanka na placu teatralnym, gdzie przygotowana jest kwaterada generała Rasztikisa. Jedziemy przez most Kierbedzia i krakowskie przedmieście, ale jest jeszcze za wcześnie, aby zwróciło to powszechną uwagę. Na ulicach Warszawy o tej porze jest mało osób. Przed wejściem do pałacu Blanka przy bramie wjazdowej podwójny posterunek honorowy piechoty oddaje sprężyście honory, prezentuje broń. Są również oficer i potoficer ordynansowi, którzy meldują się przepisowo. W pałacu Blanga mieszkać ma tylko generał Rasztikis i jego adjutant kapitan Gecewiczius, pułkownik Dulksnys i ja. Jesteśmy umieszczeni w hotelu Europejskim vis-a-vis -vis komendy miasta. O godzinie 9:30 rozpoczynamy oficjalne wizyty, które generał Rasztikis składa marszałkowi Śmigłemu Rydzowi, premierowi Rzeczypospolitej Polskiej generałowi Sławojowi Składkowskiemu, generałowi Stachiewiczowi i ministrowi Bekowi. Przy wszystkich wizytach towarzyszy generałowi jego litewska świta i ja. Wizyty te odbywają się w tempie przyspieszonym, bo już o godzinie 12.10 ma generał złożyć wieniec na grobie nieznanego żołnierza na placu marszałka Piłsudskiego, a o godzinie 13.15 ma być przyjęty przez prezydenta Rzeczypospolitej i zaraz potem galowe śniadanie na zamku królewskim. Czas był jednak tak obliczony, by generał Raszczykiz miał możność dłuższej rozmowy w cztery oczy z marszałkiem śmigłem. Najpierw więc jedziemy do Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych w Aleje Ujazdowskie przez całe śródmieście Warszawy po najbardziej ożywionych ulicach. Miasto się budzi i ożywia, bo jest godzina około dziesiątej. Nasze samochody z proporcem Litwy i obcymi mundurami zwracają uwagę. Niektórzy przechodnie przystają i powiewają kapeluszami, wołają, niech żyje Litwa. W generalnym... W inspektoracie spotykają dostojnego gościa pułkownik dyplomowany Leon Strzelecki, szef biura inspekcji Gisz i adiutanci przyboczni marszałka, major Krzeczkowski i rotmistrz Wakuret. Rozmowa naczelnych wodzów Polski i Litwy w gabinecie marszałka trwała pełną godzinę. Czekaliśmy ich świta litewska i polska w przyległej poczekalni, zabawiając się rozmową oczywiście o Warszawie. Po skończonej rozmowie marszałek śmigły ryc udekorował generała Rasztikisa orderem Polonia Restituta pierwszej klasy z wielką wstęgą, a pułkownika Dulksnysa i kapitana gecewicz tym samym orderem trzeciej i czwartej klasy. Wszyscy oficerowie litewscy, szczególnie generał Rasztikis z czerwoną wstęgą orderu na piersiach, wyglądali bardzo efektownie. Premier... Generał Sławoj Składkowski, do którego pojechaliśmy następnie, do Pałacu Namiestnikowskiego na krakowskim przedmieściu, przyjął generała Rasztikisa z niebywałymi honorami. Wbrew wszelkim przepisom protokołu dyplomatycznego, po zakończeniu kilkuminutowej wizyty, odprowadził gościa osobiście, bez czapki na siwej głowie, w mundurze generalskim, do samych drzwiczek samochodu i stał aż do naszego odjazdu. Oczywiście generał Rasztikis był zadowolony z tej wizyty. Zupełnie niefortunnie wypadła następna wizyta u ministra Beka. Początkowo minister Beck dał znać do sztabu głównego, czy też do Giszu, że w ogóle nie uważa za wskazane przyjąć generała Rasztikisa, ponieważ jest to wizyta wojskowa, a nie polityczna. Gdy dowiedziałem się o tym, zaprotestowałem bardzo energicznie, wizyta ta bowiem była już ułożona i podana zawczasu generałowi w programie jego pobytu w Polsce. Poruszyłem dostępne mi sprężyny, a przede wszystkim pułkownika Strzeleckiego. W rezultacie, po paru minutach pertraktacji pułkownika Strzeleckiego z Kim Zemezet dano nam znać, że generał Rasztikis będzie przyjęty o godzinie 11.45. Przyjechaliśmy do pałacu Bryla na Wierzbową. Przyjął nas wielkolud portier w trójgraniastym kapeluszu i z alabardą w ręku, w długiej granatowej liberii z czerwonymi wypustkami. Prowadząc generała Rasztykisa i nas do schodów marmurowych, stukał miarowo końcem halabardy o kafle posadzki. Wielkiej poczekalni dyrektor gabinetu MZ, hrabia Michał Łubieński, w otoczeniu trzech sekretarzy osobistych ministra Becka powitał generała Rasztykisa i prosił, aby poczekać. Po upływie kilku chwil generał został wprowadzony do gabinetu ministra Becka, ale nie upłynęły dosłownie dwie minuty, gdy drzwi się otworzyły i minister wyszedł stamtąd z bardzo wyraźnie wymuszonym, sztucznym uśmiechem na twarzy. Pułkownik Beck nie uznał za stosowne odprowadzić do drzwi swego gabinetu bądź co bądź niecodziennego gościa w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zastanawiałem się nad tym, czy zdążyli oni zamienić ze sobą konwencjonalne frazesy. Nastąpiła potem ostatnia wizyta u generała Stachewicza, która trwała nieco dłużej, gdyż oczekiwaliśmy na termin złożenia wieńca na grobie nieznanego żołnierza. Wizyta u generała Kasprzyckiego odpadła. Wyjechał on już bowiem do Paryża. Złożenie wieńca odbyło się bardzo uroczyście. Wieniec składał się z białych i czerwonych róż ozdobionych wstążkami w barwach litewskich. Nieśli go atasze wojskowi w Warszawie, pułkownik Waliuszis i adjutant generała, kapitan Gecewiczius, a za nimi kroczyli generał Rasztikis i pułkownik Dulux -Nies. Kompania honorowa Batalionu Stołecznego z Chorągwią i z Orkiestrą oddawała honory na placu przed grobem nieznanego żołnierza i przy pomniku księcia Józefa Poniatowskiego. Zebrało się na to uroczystość sporo publiczności warszawskiej. Był to odruch własnej dobrej woli warszawiaków, nie tak jak w czasie spontanicznej manifestacji przed siedzibą Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych w marcu 1939 roku. Gdy zagrano litewski hymn narodowy, rozległy się głośne wiwaty na cześć generała Rasztikisa i Litwy krzyczano Niech żyje Litwa, niech żyje litewski, naczelny wódz. Audiencja generała Rasztikisa u prezydenta Rzeczypospolitej odbyła się z ceremoniałem należnym głowie państwa. Na dziedzińcu Zamku Królewskiego oddane były honory przez kompanię zamkową w holu wejściowym przez pluton piechoty. Prezydent Mościcki przyjął generała Rasztikisa w towarzystwie marszałka Śmigłego Rydza. Rozmowa między nimi trwała około 30 minut. W tym czasie we wspaniałych salach Zamku Królewskiego, pamiętających czasy dawnej Rzeczypospolitej, Zbierali się goście zaproszeni na galowe śniadanie. Do stołu wielkiej sali jadalnej miało zasiąść 60 osób z panią Marią Mościcką, małżonką prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, na czele. Zastawa stołowa była bogata i piękna, natomiast menu śniadania było bardzo proste i skromne, włączając w to i wina. Po skończonym śniadaniu prezydent osobiście oprowadzał swego gościa po salach Zamku Królewskiego, a wszyscy uczestnicy śniadania im towarzyszyli. Prace nad odnowieniem Zamku Królewskiego były właśnie w tym czasie ukończone. Przybyło dużo nowych, odrestaurowanych sal, zachowanych i umeblowanych w stylu epoki. Największą chlubą Zamku Królewskiego, oprócz pięknych sal, jest duża galeria obrazów, w tym wielka kolekcja widoków Warszawy z czasów stanisławowskich pędzla kanalet. Zamek Królewski w Warszawie sprawia na cudzoziemcach, a również i na Polakach duże wrażenie. Zachwyca swoimi rozmiarami, zabytkami, splendorem, a nawet przepychem wnętrza. Z drugiej jednak strony w XX wieku Zamek Królewski w Warszawie jako siedziba prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zdaje się przerastać świetnością obecną Polskę. Tradycje dawnej wielkości i świetności są dla każdego Polaka drogą i cenną pamiątką, z której może być dumny, ale powinny się stać własnością całego narodu, muzeum, obrazem przeszłości, do której Zamek Królewski w Warszawie dziś bez wątpienia należy. Po zwiedzeniu zamku w kilku salach podano czarną kawę i likiery. Generał Rasztikis był w gronie państwa Muścickich i marszałka Śmigłego. Generał Stachiewicz przysiadł się do pułkownika Dulsknysa i do mnie i dłuższy czas rozmawiał, interesując się żywo położeniem państw bałtyckich. Pułkownik Dulsknys bardzo szczerze, jasno i prawdziwie zobrazował trudne położenie w Nadbałtyce, wynikające z ostatnich wydarzeń politycznych w Europie, agresji niemieckiej na Czechosłowację i na litewską Kłajpedę. Generał Stachiewicz wysłuchał słów Dulsknysa bez żadnych odpowiedzi i zmienił szybko temat, rozpytując się o wojsko litewskie. O godzinie 16.00 byliśmy wolni, mając czas aż do godziny 20.00, to jest do obiadu wydanego tego dnia przez marszałka śmigłego na cześć generała Raszykisa w sali Malinowej hotelu Bristol. Korzystając z wolnego czasu, zabrałem pułkownika Dolsknysa na przejażdżkę samochodem po Warszawie i najbliższych okolicach, których mój towarzysz, należący do młodego pokolenia litewskiego, oczywiście nie znał zupełnie. Pojechałem z nim do Wilanowa, do pałacu Jana Sobieskiego, do łazienek, pokazując mu przy okazji Belweder, tak silnie związany z osobą marszałka Piłsudskiego i z naszą przeszłością 1830-31. Nie było dość czasu na szczegółowe zwiedzanie tych polskich zabytków, ale pułkownik Dulsknes z wielką uwagą i ciekawością oglądał nasze pomniki historyczne, choć samo miasto zrobiło na nim mniejsze wrażenie. W każdym razie rad byłem z tego spaceru, bo i sam miałem okazję odświeżyć swoje wrażenie i stwierdzić zarazem, że Warszawa rośnie jak na drożdżach. Z roku na rok i staje się nowoczesnym, pięknym miastem, zachowując niezmienioną patynę przeszłości. Pogoda bardzo nam sprzyjała, bo jak na początek maja było wyjątkowo ciepło i słonecznie. Parki warszawskie, łazienki i wilanowski były pełne świeżej zieleni i kwiatów połyskujących w słońcu. Wieczorny obiad u marszałka Śmigłego Rydza odbył się w nastroju dość dobrym. Nasi goście litewscy byli wyraźnie zmęczeni, a gospodarze warszawscy nie byli w zbyt dobrych humorach. Po omowie ministra Beka 5 maja nie było już tajemnicą, że Polska znajduje się pod grozą wojny z Niemcami. Nie było też na tym obiedzie zwykłego w Polsce beztroskiego nastroju, niewymuszonej wesołości i szczerego ożywienia. Marszałek Śmigły Rydz był przez czas obiadu zamyślony. Wpadł w zadumę i prawie nie rozmawiał z generałem Rasztikisem. Zauważyłem w nim duże zmiany od ubiegłego roku. Zmienił się na twarzy i jak gdyby postarzał. Nie miał też swego dobrotliwego uśmiechu, który go zawsze cechował. Generał Rasztikis trzymał się najdzielniej, najwięcej i najczęściej zabierał głos, był bardzo ożywiony i dużo czystą polszczyzną opowiadał o swoich wrażeniach z ostatniego pobytu w Berlinie. To samo, co mnie w Kownie. Minister Beck wymówił się podobno ważnymi zajęciami. W czasie obiadu mów żadnych nie było i około godziny 23 obiad był zakończony. Marszałek Śmigły mógł był powiedzieć chociażby kilka słów powitania dla naczelnego wodza Litwy, który pierwszy po tylu latach zamąconych stosunków z Polską złożył jej wizytę w stolicy. Zrobiłoby to dobre wrażenie na Litwinach, zresztą odpowiadałoby. Dobrym formom. 10 maja, już o godzinie 8 wyjechaliśmy samochodami do Rembertowa, do Centrum Wyszkolenia Piechoty, na pokazy wojskowe. Centrum Wyszkolenia Piechoty przygotowało na tę okazję jedno ze swoich ćwiczeń pokazowych na terenie poligonu rembertowskiego z udziałem batalionu manewrowego, trzeciego batalionu strzelców, dywizjonu artylerii polowej, baterii haubic, wszystko o trakcji konnej, dwóch kompanii czołgów, wizersów, oddziałów łączności i ze współudziałem dwóch eskadr lotnictwa myśliwego. Pod względem organizacyjnym i taktycznym ćwiczenia pokazowe wypadły wcale pomyślnie. Kierował nim pułkownik dyplomowany Bronisław Duch, dyrektor nauk w CW Piechoty. Generałowie Rasztykisowi ćwiczenie bardzo się podobało, wyrażał swoje uznanie na każdym kroku. Następnie zademonstrowano polski sprzęt łącznościowy, popisywali się przy nim pułkownik dyplomowany Heliodor Cepa, poczciwy tłuściach i sprytny łebski sprzedawca sprzętu łączności cudzoziemcom. Śniadanie w kasynie oficerskim CW piechoty zakończyło pobyt generała Rasztykisa w Rambertowie. Na śniadaniu tym byli obecni generałowie. Fabrycy, Głuchowski, Regulski, Trojanowski, Olbricht, Piekarski, Kozicki i Deborian oraz bardzo wielu innych oficerów. W drodze powrotnej do Warszawy zwiedzono Państwowe Zakłady Lotnicze na Okęciu, gdzie pokazano generałowi Rasztykisowi kilkanaście świeżo wypuszczonych łosi, polskich lekkich bombowców, które stanowią dumę PZL. W Warszawie obejrzał generał wraz ze świtą sale wystawowe Zachęty na Mazowieckiej. Litewscy goście spędzili dłuższą chwilę podziwiając oryginał Grunwaldu Jana Matejki, którego wcale dobra kopia malowana przez Jana Stykę wisi w Muzeum Wojskowym w Kownie. Na zakończenie tego dnia zwiedzaliśmy jeszcze przelotem salę Muzeum Wojska Polskiego. Wieczorem tego dnia znowu galowy obiad wydany tym razem przez posła Litwy pana Szaulysa, na cześć marszałka Śmigłego Ryca. Obecni na tym obiedzie byli ci sami panowie co poprzednio. Minister Beck był znowu nieobecny. Wymówił się brakiem czasu. Sala malinowa hotelu Bristol, gdzie odbył się obiad, była znana wielu generacjom Polaków z okazji tego rodzaju przyjęć. Ostatnio z udziałem marszałka Piłsudskiego. Poseł litewski w Polsce, pan Szaulys, Wystąpił z wielką pompą pod względem wspaniałej dekoracji stołu biesiadnego, doboru potraw i napojów. Dania były polskie i litewskie. Wystawność obiadu wyrażała intencje i nastawienie organizatorów. Poseł litewski miał jak najlepsze intencje w stosunku do Polski i jej naczelnego wodza. Wypadło mi siedzieć przy stole obok dyrektora Departamentu Politycznego MSZ Tadeusza Kobyleńskiego, uznawanego powszechnie za prawą rękę ministra Beka. Wyglądał jak zupełna ruina w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ręce mu się tak trzęsły, że nie mógł trzymać noża i widelca. Przykro było na niego patrzeć. Argumentował nierealnie, starając się mi wytłumaczyć sytuację i postępowanie Hitlera w stosunku do Polski. Niewątpliwie podziałały na niego depresyjne polityczne wypadki ostatnich dni i miesięcy, które dowiodły niezbicie, że Niemcy żądają od Polski Gdańska i polskiego Pomorza. Spotkał go więc zupełny zawód w ocenie stanowiska Hitlera względem Polski. Okazało się obecnie, że Austria, Czechosłowacja, a ostatnio litewska Kłajpeda były zupełnie niepotrzebnie oddane Niemcom. Co by się stało, gdybyśmy wspólnie z Czechosłowacją, mając za sobą Rosję, postawili sprawę Anschlussu Austrii w roku 1938 na ostrzu bagnetu, grożąc Niemcom wojną? W każdym razie zachowanie się pana Kobelańskiego wyraźnie się zmieniło. Bez śladu znikła jego zeszłoroczna pewność siebie i tupet, z którym rozwijał szerokie, wierząc w dobre intencje Hitlera, plany aktywizowania polskiej polityki zagranicznej. Na tym obiedzie litewskim też nie było żadnych mów przy stole. Litwini odpowiedzieli nam pięknym za nadobne. Zresztą nie mogli wznosić teastów na cześć Polski, skoro nie było takich teastów na ich cześć na poprzednim obiedzie polskim. Ogólnie biorąc, nastrój był może cokolwiek sztywniejszy niż na poprzednim obiedzie. Patronował przy stole jeden z najtarszych wiekiem dyplomatów litewskich, znany już w Polsce z przyjazdów do Wilna na pertraktację z marszałkiem Piłsudskim. Minister Szaulis włada bardzo poprawnie językiem polskim, więc konwersacja odbywała się w czasie obiadu wyłącznie po polsku. O godzinie 22.30... Prost z hotelu Bristol udaliśmy się samochodami na dworzec główny, skąd mieliśmy jechać do Rzeszowa na zwiedzanie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Z Rzeszowa mieliśmy przeprowadzić objazd samochodami. Na dworcu głównym, na specjalnym peronie przy Alejach Jerozolimskich, udekorowanym barwami Litwy i Polski, ceremonia pożegnania generała Rasztykisa był identyczny jak przy powitaniu. Marszałek Śmigły stojąc na przedzie licznie zebranych generałów i wyższych oficerów polskich, bardzo serdecznie pożegnał dostojnego gościa, który dziękował mu za przyjęcie w Warszawie. Wtedy, 10 maja, widziałem marszałka Śmigłego Ryza po raz ostatni. Nie byłem potem już nigdy w Warszawie. Pamiętam jednak do dziś dnia i mam w oczach jego piękną sylwetkę. Stalowa wola robi pewne wrażenie. Jest tu ponad 8 tysięcy pracowników, duża przestrzeń zabudowań fabrycznych, zapewne kilka kilometrów kwadratowych. Budynki fabryczne, nowoczesne, przestronne, widne, wszystkie zupełnie nowe. Obok kolonia domków robotniczych. Natomiast trudno mi było na pierwszy rzut oka zorientować się w wydajności i tempie produkcji. Spotkałem w stalowej woli mego kolegę z WSW majora dyplomowanego Karola Klimosza, który... Informował mnie, że obecnie produkcja Centralnego Okręgu Przemysłowego nie stoi jeszcze na potrzebnym poziomie. Poprawa spodziewana jest około roku 1941-1942, po wykończeniu całego planu rozbudowy zakładów. To samo potwierdził zapytany w cztery oczy generał Litwinowicz, wiceminister spraw wojskowych, który powiedział mi, że mimo znacznych dokonań w dziele przemysłu wojennego w Polsce, jest jeszcze bardzo daleko do osiągnięcia niezbędnego pogotowia wojennego. Twierdził, że na to potrzeba nam co najmniej pięciu lat, a więc dopiero w roku 1944. Goście litewscy interesowali się polskim przemysłem wojennym i zadawali w związku z tym tysiące różnych pytań, nieraz nawet zgoła kłopotliwych. Gdy pewien dziennikarz zapytał, czy oddamy Niemcom Gdański i Pomorze, nie wytrzymałem i powiedziałem — Niech panów nie dziwi polski opór wobec Niemców. Widzą panowie sami, że mamy się czym bić. Powiedziałem to, bo byłem już po rozmowie z generałem Litwinowiczem. Po wielkim przyjęciu w Stalowej Woli o godzinie 18 odjeżdżamy samochodami do Rozwadowa, skąd pociągiem przez Warszawę mamy powrócić do Kowna. W Warszawie jesteśmy późnym wieczorem. Wagony nasze dołączono do pośpiesznego pociągu do Wilna. 12 maja o świcie przyjeżdżamy do Landwarowa. Pierwsza wizyta litewskiego naczelnego wodza od czasów rozbiorów Rzeczypospolitej jest zakończona. Sytuacja obecnej Litwy jest odmienna, jednak wielu wydawało się, że to hetman wielki litewski, jak w przeszłych czasach, był z wizytą u wielkiego hetmana koronnego. W Landwarowie przesiadamy się do tej samej archaicznej salonki litewskiej. Po chwili jesteśmy w granicach państwa litewskiego. Rozmowa prowadzona w czasie pobytu w Polsce, wyłącznie po polsku, urywa się nagle, jakby nożem obciął, tak nieoczekiwanie, jak się rozpoczęła. Od tej chwili generał Rasztiki rozmawia ze mną po litewsku albo po rosyjsku. Jesteśmy wszyscy porządnie zmęczeni tempem tej podróży, a przede wszystkim naprawdę niewyspani od trzech nocy, ale zdaje się, wszyscy są zadowoleni z tej wizyty. Między Ladwarowem a Kownem byłem zaproszony przez generała Rasztikisa na pogawędkę. Przy szklance mocnej herbaty miałem sposobność usłyszenia pierwszych jego wrażeń z pobytu w Polsce. Generał Rasztikis jest dosyć powściągliwy w wypowiadaniu swoich wrażeń o wszystkim, co widział i słyszał w Polsce. Nie wspomina ani słowa o tym, o czym rozmawiał z marszałkiem Śmigłym. Nie pytam go o to, bo postawiłbym siebie w dwuznaczną pozycję. Powiedzieć mi o tej rozmowie, choćby z grubsza, obowiązani byli moi przełożeni. W Warszawie nie usłyszałem ani słowa. Na ogół odnoszę wrażenie, że generał Rasztikis odniósł się dość pozytywnie do tego, co widział w Polsce. Szczególnie spodobała mu się piechota na pokazowym ćwiczeniu w Rembertowie. O centralnym okręgu przemysłowym wyrażał się z uznaniem jako o wielkich dokonaniach w tak krótkim czasie, ale równie jak dziennikarze litewscy i on miał poważne wątpliwości co do naszej samowystarczalności na wypadek wojny z Niemcami. Generał bardzo szczerze i gorąco podkreślił polską gościnność i okazaną mu przez prezydenta Mościckiego i marszałka Śmigłego wysoką kurtuazję i honory. Z prawdziwym zadowoleniem i pewną dumą kilkakrotnie podnosił, że jest pierwszym generałem litewskim, który otrzymał wielką wstęgę orderu Polonia Restituta. Po przejechaniu granicy polskiej za Landwarowem generał Rasztikis wysłał depeszę po polsku do marszałka śmigłego, w której składał podziękowanie za serdeczne przyjęcie i wyrażał przekonanie, że wizyta ta była pożyteczna dla obu narodów. Generał dał mi te depesze do przeczytania, prosząc, abym poprawił ewentualne błędy. Żadnych nie było. Generał bowiem biegle włada językiem polskim nie tylko w słowie, ale i w piśmie. 12 maja na dworcu w Kownie o godzinie 9.20 wita swego wodza generalicja litewska i wyżsi oficerowie polskie poselstwo w pełnym składzie i nieduża grupa publiczności kowieńskiej. Jest to bowiem dzień powszedni, dzień pracy. W tym dniu prasa litewska była pełna bardzo życzliwych opisów wizyty generała Rasztykisa w Polsce, szczególnie w Warszawie. Bezpośrednio z dworca kolejowego udaje się nam szerza łobną za marszałka Józefa Piłsudskiego w czwartą rocznicę śmierci. Nabożeństwo zorganizowane było przez Polskie Poselstwo w Starym Kościele Kowieńskim z licznym udziałem kolonii polskiej. Dziwnym trafem wizyta naczelnego wodza Litwy Zakończyła się w tym dniu hołdem dla pamięci Józefa Piłsudskiego, który z duszy swojej i charakteru był oczywiście Litwinem, ale jednocześnie uważał siebie zawsze za obywatela Rzeczypospolitej. Pobyt generała Rasztikisa w Polsce i nadany mu rozgłos na Litwie, w Polsce i w całej Europie otwiera nową erę w stosunkach litewsko-polskich i kładzie podwaliny pod wspólną, inną niż dotychczas, lepszą przyszłość. 14 maja. 13 maja nazajutrz po powrocie z Warszawy generał Rasztikis podejmował śniadaniem w kasynie garnizonowym całe poselstwo polskie. Generał zaznaczył, że zaprosił całe poselstwo, aby uniknąć potrzeby udzielania wywiadów polskim dziennikarzom i prowadzenia na ten temat oddzielnych rozmów. Wyraził się przy tym, że pragnie w swobodnej rozmowie z członkami polskiego poselstwa i przedstawicielem prasy polskiej pan Jerzy Drobnik. Podzielić się swoimi wrażeniami z pobytu w Polsce.